Agaton Giller, Podróż więźnia etapami do Syberii w roku 1854, odcinek 30, część trzecia, rozdział piąty. Przenocowawszy w więzieniu do Rochobuskiem, wyjechałem w dalszą drogę. Oficer tutejszy, człowiek wcale niezły, zlitował się nade mną i trudami podróży i dał mi pod wodę. Zaraz za miastem, przy piaszczystej drodze wijącej się pod górą, stanęliśmy, czekając na żołnierza, który zakupował dla nas podróżne wiktuały. Kilkanaście kroków od nas odpoczywały pod brzozą dwie wieśniaczki i dwóch rekrutów. Wieśniaczki ubrane w ciemne sarafany, zawiniątka miały na plecach, płacząc wywodziły żale pożegnania się z rekrutami. Przybyliśmy do nich I pocieszaliśmy płaczące Ach, my nieszczęśliwe matki Mówiły one Gdzie was popędzą, biedacy Gołąbkowie nasi Będą was bili A może i zabiją na wojnie Synowie, którzy odprowadzali matki swoje Idące do dalekich domów Płakali także Scena to prawdziwie rozczulająca Pojmowałem boleść matek, pojmowałem żal synów i mnie, jak ich, gnają w dalekie strony i za mną płacze matka. Matki te, dowiedziawszy się, że ich synowie zostali umieszczeni w artyleryjskiej rocie, napakowały kobiałki bułkami, zawiniątka koszulami i kopiejkami i powędrowały do 30 mil odległego do Rochoburza, ażeby się jeszcze raz zobaczyć z miłymi dziećmi i jeszcze raz ich pożegnać. Zostawiliśmy je jeszcze narzekające i płaczące. Żołnierz niedługo kazał czekać na siebie. Przybył niosąc bułki, obważanki i tym podobne. Pojechaliśmy. Ja długo oglądałem się na kobiety, pod brzozą. Droga prowadzi nas przez szerokie błonia i łęgi, z rzadka zabudowane wsiami zapełnione gajami. W południe znaczne było gorąco. Popasaliśmy we wiosce nad Strumikiem z kilku chat złożonej. Do bułek, obwarzanków dostaliśmy kwaśnego mleka ze śmietaną i jedliśmy, siedząc przed chatą. Przypominała mi się swoboda wsi i myślałem, że nie jestem już więźniem. Oko wolnie błądzi po gajach błonia i po obłokach niebios. Nie napotyka ani krat, ani murów. Żołnierze pozwolili mi wykąpać się w strumyku i nie stali nade mną z karabinem. Już bardzo dawno nie używałem kąpieli. Długie więzienie pozbawiło mnie tej przyjemności z tym też większą przyjemnością nurzałem się w nurtach strumyka z tym też większą ochotą unosiłem się na jego falach ciemno było gdyśmy przyjechali na nocleg do karczmy postały dwor położonej niedaleko od gwiazdy parobcy Gospodarza pili właśnie czaj herbatę po wieczerzy, gdy weszliśmy prosząc o gościnność. Prosim miłości, odpowiedzieli nam i zaprosili do herbaty. Gospodarz, chłop, a może i mieszczanin, miał na sobie manszestrowe szarawary i koszule w kwiatki i paski. Ciekawie spoglądał na mnie, a gdy się dowiedział, że jestem... Polakiem okazywał mi niechęć i nieufność. — Co? — mówił. — Czy się Polacy teraz nie buntują? — Francuz przyjdzie, to się zapewne z nim połączą i będą nas wojowali, chcąc zgubić krzyż pański. Odpowiedziałem mu, że Polska jest spokojną, a jako chrześcijański naród Polacy nie chcą niczyjej zguby, tylko swojej wolności i praw. — Czy Polacy są chrześcijanami? — mówił dalej niechętny gospodarz. — Chrześcijanie — rzekłem, podobnie wierzący w Chrystusa jak wy, chociaż go chwalą w innym obrządku. — Nie wiedziałem — prowadził dalej rzecz gospodarz — że Polacy są chrześcijanami. Ale jeżeli są chrześcijanami, — Jakże się żegnają! — rzekł wyzywająco, spodziewając się, że nie położę na piersiach znaku Krzyża Świętego. — Tak, i tu zrobiłem znak Krzyża Świętego na piersiach. — Widzisz, że różnicy prawie żadnej nie ma, bo gdy wy pierwej na prawe ramię wskazujecie, my na lewe, kiedy jesteście chrześcijanami, — Dlaczegoż się przeciw carowi buntujecie? — To zupełnie co innego. My się chcemy z niewoli wydobyć, żeby wszyscy byli szczęśliwi i dla wszystkich dobrze robić. — To co innego. Już to prawda, rzekł, że niewola bardzo dokucza. Gospodarz prowadził ze mną podobną rozmowę aż do chwili, gdy zdrożony chciałem użyć snu i położyłem się na tapczanie. Gospodarz nie położył się, lecz opowiadał żołnierzom o egzekucji wojskowej w pobliskiej wsi, która chłopów zupełnie zniszczyła. W Smoleńskim wypadki oporu władzy pana często się powtarzają. Chłopi nie wypełniają jego rozkazów i nie chcą robić. Na skargę i wezwanie pana władza przysyła natychmiast do dóbr wojska, które winniejszych aresztują i oddają pod sąd, a resztę chłoszczą nielitościwie rózgami. Żołnierze siedzą na kwaterach u chłopów i rządzą jakby w zawojowanym mieście. Żołnierz jest wówczas panem całego dobytku chłopa. Na wezwanie musi chłop dogadzać każdej jego ochocie. Na stole musi być zawsze obficie wódki, mięsa, chleba. Krowę, kurę, ostatni gałgan musi sprzedać, ażeby uczynić zadość woli żołnierza. Każda taka egzekucja zupełnie wyniszcza chłopów i zostawia po sobie pustki w komorze i biedę w chacie. Spada ona jak plaga na nieposłusznych poddanych i groźbą, rózgami, sądem i zniszczeniem zmusza ich do posłuszeństwa. Przykry jest i trudny los chłopów poddanych w Moskwie. Zdarza się, że pod dobrym panem są szczęśliwi i obfitują we wszystko, ale za to pod złym, chciwym, samolubnym właścicielem zostają bez obrony, wystawieni na wszystkie wybryki jego humoru i chciwości. Chłop jako rzecz może być w Moskwie sprzedany, darowany, przemieniony na psa gończego lub konia, albo w karty przegrany. Nie wolno mu żenić się bez pozwolenia pana, najmować się do roboty lub szukać gdzie indziej zarobku. W razie ucieczki i pojmania golą mu głowę, karzą różgami i w kajdanach odprowadzają do pana. Pomimo Woli chłopa może go oddać do wojska, do więzienia, może go z wolą sądu powolną jego chęci wygnać do Syberii na osiedlenie. Łaskawi panowie, jeżeli chłopi odrobią pańszczyznę, pozwalają im za opłatą szukać w mieście zarobku. Jednym słowem pan włada chłopem jak rzeczą, a przed jego zemstą prawo Rzadko może i umie zasłonić chłopa Jest on poza niem W takim stanie stosunków włościańskich Chłopi muszą być i są bardzo niezadowoleni Słyszałem w Smoleńskiem mówiącego chłopa Gdyby to weszli Francuzi, a palili i bili Pamieszczyków, To by wcale dobrze zrobili bo też na tych panów cary jest bardzo łaskawym i pozwala im uciskać biednych. Nic dziwnego, że w takim jarzmie tu i owdzie wydarzają się pojedyncze bunty i ekscesa włościańskie, jak także nas nie dziwi, że pod dobrymi panami chłopi są zadowoleni i nie życzą sobie żadnej przemiany. Moskiewscy dwarianie, szlachta i bojarowie są niscy i płaszczący się przed carem, a pyszni i dumni i okrutni dla chłopów. Przed niedawnemi czasy postępowanie ich z chłopami było prawdziwie tyrańskie. Dzisiaj oświata zewsząd wsiąkająca złagodziła cokolwiek stosunki włościan do panów, lecz ich nie uchyliła. I złego nie zniosła. W Moskwie życie jest tylko w rządzie. Wszystko, co jest pod nim, jest niewolnicze i martwe, wzajemnie uciskające się. Bojarowie nieraz kusili się o władzę, sprzysięgali się, a nawet wykonywali zamachy na życie monarchów, jak tego dowodzi śmierć Piotra III, Pawła i wielu innych monarchów. Lecz w ogóle zamachy te nie miały nigdy na celu przemiany form politycznych i społecznych państwa, ale tylko usunięcie osoby panującego, który zdawał się zagrażać ich prawom lub bardzo ich prześladował albo też był przeszkodą dla chciwego po nim panowania następcy. W dawniejszych czasach, szczególnie do epoki Iwana Groźnego, arystokracja miała większy wpływ na rząd, lecz nigdy nie przestała być niewolnikiem. Wpływ jej na sprawy państwa w bojarskiej dumie, która była podobną do dzisiejszej Rady Państwa, gospodarstwiennej Sowiet, Rada Dumy nie związywała woli panującego. Tem się też różni szlachta moskiewska od europejskiej, że nigdy nie była wolną klasą żyjącą politycznie, chociaż zajmowała najwyższe godności urzęda w państwie. Iwan Groźny wpływ szlachty bardzo zmniejszył, a dumę jej ukrócił prześladowaniem. Piotr szlachtę trzymającą się starego porządku rzeczy Prześladował tak, że wielu z nich, unikając srogości i niecierpianych reform, wyrzekało się swego szlacheckiego pochodzenia, ukrywając się między kupcami i wolnymi chłopami. Tenże car, który w religii i państwie porobił znaczne przemiany, chciał nadać grubym obyczajom moskiewskich dworian polar towarzyski – i nakazywał im zbierać się na tak zwane ansamble, gdzie według instrukcji ubierać się, bawić i mówić powinni byli. Jakoż dokazał swego, bo co do poloru towarzyskiego, szlachta moskiewska nie różni się od europejskiej. Lecz Piotr Wielki, dając im polor, obcinał ogromnie chętki wpływania na rząd oponentów, a w jej liczbie wielu z wysokiej szlachty wyniszczył i prześladował przez cały ciąg swego panowania. Gdy niechętni nowościom, a zwolennicy dawnego porządku zmówili się pod przewodnictwem carskiego syna Aleksego, Piotr zabił własnego syna, a arystokracją pomagającą mu śmiercią lub wygnaniem ukarał. W liczbie ostatnich był Bazylii Dołgoruski, którego Piotr pozbawił czynów, majątku, orderów i wygnał do kazania. Przy Katarzynie arystokracja miała większy wpływ na rząd niż przy Piotrze. W Głównej Radzie Wierchownej i którą ona utworzyła, wyrażał się wpływ szlachty. Przy Piotrze II wpływ ich zwiększył się jeszcze bardziej, a Długorukowie rządzili państwem. W owym czasie arystokracja zamyśliła ustalić swój wpływ na rządy państwa i zrobić go stanowczym. Annie władzę oddali ograniczoną. Zobowiązała się że bez rady tajnej nie może wypowiedzieć wojny ani zawrzeć pokoju, ani nakładać podatków bez pozwolenia. Bez pozwolenia rady tajnej nie może car wybierać sobie małżonki ani mianować następcy tronu. Zdawało się, że despotyzm w Moskwie z grubsza już został obciosany, lecz dzieło dołgoruskich nie było trwałe. Anna, usadowiwszy się dobrze na tronie, wszelkie ograniczenia władzy zniosła, zwinęła radę tajną, przywróciła samowładztwo i senat, a ambitnych i dumnych dołgoruskich jako głównych działaczów zacięcie prześladowała. Dla Niepoprawnego Radia PL czytała Katarzyna